Dzień bracia, siostry, drodzy przyjaciele. Chciałbym was powitać dzisiaj wieczorem. Chcielibyśmy wspólnie, razem rozważać Pana Jezusa. Ja bym decyduł, mnie herzu Podjęliście decyzję, by tutaj przybyć. I doch eine schöne Zeit im Park oder im Garten verbringen können. Moglibyście przecież też ten czas teraz spędzić na tej pięknej pogodzie na yy, tak, w parku. Mamy wspaniałą pogodę dzisiaj. Każdego dnia mamy ten wybór, możemy podjąć tą decyzję w ten sposób albo w inny sposób. keine Często nie są to jakieś wielkie rzeczy, co do których podejmujemy decyzję. Und wir sehen einfach, dass der Jesus uns sehr viel Freiheit gibt. Jesteśmy wdzięczni, dass Pan Jesus daruje nam tak wiele Wolności. Nur wir möchten uns ermuntern, dass wir uns immer wieder für den Herrn Jesus umstellen. Ale chcielibyśmy się pokrzepiać, abyśmy zawsze decydowali się za Panem Jesusem albo dla Pana Jesusem. Als Gläubiger haben wir die Wahl, ob wir mit dem Herrn Jesus leben oder ob wir für uns leben. Jako wierzący mamy ten wybór, czy chcemy żyć dla Pana Jezusa, czy dla siebie. I wszyscy wiemy, który jaki, jaki wybór jest bardziej błogosławiony. Życzymy sobie, by starsi wierzący, którzy decydują, by żyć z Panem Jezusem każdego dnia i którzy, aby oni też byli właśnie dla nas przykładem dla nas młodszych. I życzymy sobie mieć pośród nas młodych wierzących, którzy zdecydowanie chcą żyć dla Pana Jezusa. to? Jak to funkcjonuje wśród nas? Musimy patrzeć na Pana Jezusa. To nie zadziała, jeśli będziemy więcej się brudzili. Tego nie da się uczynić z własnej siły. Ale chcielibyśmy to wyrazić tak, jak to mogliśmy wyrazić w modlitwie. Chcieliby patrzeć na moje A to da nam tą właściwą siłę. Przeczytajmy dzisiaj 41 rozdział z pierwszej księgi Mojżeszowej. Przeczytamy cały rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 41 rozdział. Po upływie dwóch lat śniło się parałowi, że stoi nad Nilem, a na oto z nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych i pasło się na pastwisku. Potem wyszło za nimi z Nilu siedem innych krów szpętnych i budy i stanęło o tamtych krów nad brzegiem Nilu. I pożarły owe krowie szpętne i budę siedem krów pięknych i tłustych. Wtedy Faraon się obudził. A gdy zasnął, miał zgodny bo te siedem osób pełnych i pięknych wyrastało z jednej łodygi a potem wyrastało za nimi siedem osób pustych i wysuszonych przez wiatr w schodzie. a te puste głosy pożarły siedem osób grubych i pełnych. Wtedy faraon się obudził, a był to tylko sen. Rada zaniepokojonych by ukazał wezwać wszystkich gruszbitów egipskich i wszystkich męstw i opowiedział im faraon Nie było jednak nikogo, kto by mógł je przyłożyć faraonowi. Wtedy odezwał się przełożony się do faraona i rzeki Przypominają mi się gdzieś i moje. Gdy farał rozgniewał się raz na sługi swoje i wtrącił mnie do więzienia w domu dowódcy straży przybocznej, nie i przełożonego piekarzy, obejmiliśmy w jednej tej samej nocy sen, jak on, a każdy sen co innego oznaczał. A był tam z nami młody hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, któremu opowiedzieliśmy to, i Bóg wyłożył nam z nasze naszym, wyłożył zgodnie z jego snem. I stało się tak, jak nam wyłożył. Nie przywrócono do urzędu mojego, a jego powieszono. Wtedy faraon, wtedy faraon kazał sprowadzić Józefa, wyprowadzono go więc śpiesznie z więzienia, a gdy się ostrzygł i zmienił szaty, przyszedł do faraona. Wtedy faraon rzekł do Józefa, miałem cenę, a nie ma kogo, kto by go wyłożył, ale o Tobie słyszałem, że gdy usłyszysz się, umiesz go wyłożyć. Józef odpowiedział faraonowi. Nie w mojej pomocy, lecz Bóg udzielił faraonowi pomyślnej powiedzień. faraon że wtedy rzekł faraon do Józefa i śniło mi się, że stałem na brzegim A z nilu wyszło jeden krów tłustych i pięknych, pasło się na pastwisku, a potem wyszło za nimi siedem innych krów chudych i bardzo szpętnych. I tak szpętnych nie widziałem w całej ziemi i I pożarły owe krowy, chude i szpętne, siedem pierwszych krów tłustych. I chociaż dostały się do ich brzucha, jednak nie było znaczy, że dostały się do ich brzucha i wyglądały również pewnie jak przedtem. Wtedy obudziłem się. Potem widziałem we śnie, że z jednej botyki wyrastało 7 osób pełnych i pięknych, a po drugiej wyrastało 7 osób suchych i cienkich i wysłużonych przez wiatr wschodni. Włosy cienkie pochłonęły 7 osób pięknych. Opowiedziałem to wróżbitą, lecz nikt nie mógł mi tego wyłożyć. Wtedy rzekł Józef do Faraona. Sny faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmił ich faraonowi, co zamierza uczynić. Siedem krów pięknych to siedem lat. Siedem osób pięknych to też siedem lat. Jest to bowiem sen jeden. Siedem krów głównych i szpertych, które wyszły za tamtymi, to siedem lat, a siedem osób pustych i wysuszonych przez wiatr słoni to siedem lat głodu. To miałem na myśli, gdy powiedziałem faraonowi, że Bóg oznajmił faraonowi, co zamierza uczynić. Nadejdzie teraz 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, a po nich nadejdzie 7 lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię. Także nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi, gdyż będzie on bardzo ciężki. A że sen powtórzył się w farmoni dwukrotnie, znaczy to, że rzecz ta jest u Boga postanowiona i Bóg niezgłośnie ją wykona. Niech więc faraon opatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej, Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część rodzajów w ziemi egipskiej przez siedem lat obfitości. Niech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które padają. Niech gromadzą zboże z faraona, i składają w miastach żywność i przechowują ją. Żywność bowiem będzie zapasem kraju na siedem lat głodów, które zastaną i kraj nie będzie wyniszczony przez głów. Podobało się to Faraonowi i wszystkim jego rozwożali. Że gdyby Faraon dotworzał swoich, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego, tak jak ten? Do Józefa zaś Faraon, że skoro Bóg oznajmił Ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak Ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń Twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od Ciebie. Na to rzekł faraon do Józefa, oto ustanawiał się namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też podziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołał na nim na kolana tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł faraon do Józefa, ja jest Faraon, lecz bez Twojego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani do mnie. Nadał też Faraon Józefowi imię Saphenath-Panea, dał mu za żonę Aseta, córkę Potifera, kapłana Spona. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej, A Józef miał 30 lat, gdy stanął przed Faraonem królem rybitu. Potem wyszedł Józef od Faraona i objeżdżał całą ziemię jekiską, a ziemia rodziła obficie przez siedem lat w rodzaju. W tych siedmiu latach które na stały Dzień Igbski gromadził wszelką żywność i składał zapasy w miastach, składał w nich zbiory z okolicznych pól. Tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zawsze je jej bo nie można było go zmierzyć. A zanim nastał rok wodu, urodzili się Józefowi dwa synowie, których pochodziła mu basenat córka Potifera, kapłana Smonda. Pierworodnego nazwał Józef Manases powiedział, Bóg mi dozwolił mi zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. A gdy się skończyło siedem lat uchwitości ziemi hipiskiej, rozpoczęło się 7 lat urody, jak przepowiedział Józef. Głód był we wszystkich krajach, ale w całej ziemi hipiskiej był chleb. Ale gdy również w całej ziemi hipiskiej zapanował głód, Lud wołał do faraona wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan. Idźcie do Józefa i czyjcie, co on wam powie. A głód był na całej ziemi. Wtedy otworzył Józef wszystkie spik spikrze i sprzedawał Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się do znaki ziemi egipskiej. Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi. Wczoraj ja zaczęliśmy rozważanie e, życia Józefa ja ja <laughs> i skończyliśmy to rozdziału 37. I przypominaliśmy sobie, że Józef jest odbiciem Pana Jezusa. No ein wunderschönes Bild, er durch Leiden i to jest cudownym przykładem, bo on musiał przechodzić przez cierpienia i potem doszedł do chwały. I teraz o w Nowym Testamencie. Dokładnie to samo czytamy w Nowym Testamencie. W 1 Piłka 1 czytamy, że Chrystus szedł najpierw przez cierpienia. Przez cierpienia musiał wejść do chwały. I Bóg e, daje sobie czas, by to życie Józefa przedstawić w wielu, roz, e, wielu rozdziałach, w dziesięciu rozdziałach. Prawiecie. I wczoraj e, mogliśmy to rozważać, jak bardzo, jak głęboko Józef cierpiał. Er war der Sohn der Liebe des Vaters. Er ausgezeichnet durch einen Był wyróżniony przez tą piękną Musząde. Ale też widzieliśmy, że bracia nie go. Sie hassten ihn wegen der Liebe des Nie go z powodu miłości ojca. Nie go z powodu snów, które ja miały. I byli zazdrości. ale haben wir auch i dokładnie to samo mogliśmy widzieć u Pana Jezusa. I potem e, rzucili czy po, złożyli go w studni. I to też do nas przemawiało, że Pan Jezus musiał przejść przez śmierć. Das Volk Gottes auf der Erde, sie haben den Jesus Lud Boży na tej ziemi oni sprzedali Pana Jezusa. Nienawidzili Go, odrzucili Go i doprowadzili Go do śmierci. To była ta strona Żydu. To jest ludu Bożego. Ale też, oglądaliśmy, że jest jeszcze ta druga strona, że Józef auch in die dostał się w Ręce Boga. Dostał się do tego domu war vergessen von Został zapomniany przez. Józef zginęł w Jezusie. Dokładnie tak samo, ja, w On również spadł w Ręce Boga. Josef musiał do więzienia. I Józef też musiał wejść do więzienia. I pominaliśmy sobie, że są dwie strony tych bogów czy narodów. Z jednej strony to jest ich obojętność. Z drugiej strony to jest ich Widzimy to na przykładzie heroina, który był zupełnie obojętny wobec pana ungerechtigkeit. po drugie widzimy niesprawiedliwość. Zreźń, Cóż za niesprawiedliwość, to była wobec Józefa, przypisać mu to historię z, żony, z, z żoną z Ale, ale o ileż bardziej niesprawiedliwy był on wiedział, że przed nim stoi ten, który mówił prawdę. Został ostrzeżony. A mimo wszystko on wydaje Pana Jezusa. Ale potem. Nadchodzi ten punkt, gdy cierpienia mają swój koniec. I ten punkt nastał w życiu Józefa, ponieważ Bóg miał plan, ponieważ był plan, ten plan plan, swój lud. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Gott ma plan, ma plan, był ma powzięte postanowienie. I to było po to, by beschäftigen mit i narodne błogosławień. Ja. I dzisiaj chcielmy się zająć Pana Panem Jezusem, który wstał i jest krwadek. I drodzy bracia i siostry, to jest dokładnie tak samo ważne, by zajmować się tym uwielbionym Panem, i tym jak i również zajmować się tym cierpiącym Panem. Bo my często myślimy o śmierci Pana Jezusa, który zmarł za nas. I to jest też bardzo dobre i bardzo ważne. Ale pytam Was, czy wspominacie, czy myślicie o tym zmartwychwstałym Panu? Od czasu do czasu. To jest Dlaczego jest to ważne? Bardzo proste. Dwa punkty. Po pierwsze, tu mamy pewność. Es gibt uns absolute Sicherheit, das Mamy tutaj tą stuprocentową pewność, że to dzieło Pana Jezusa wystarczy, byś ty i ja znalazł się w niebie. To jest bardzo ważne, abyśmy to potrafili zrozumieć. Wenn Herr wäre, gdyby Pan Jesus im Grab geblieben wäre, To dla nas byłoby to bardzo niepewną rzeczą, czy ja naprawdę jestem zbawiony. I dokładnie to będziemy widzieli w tym rozdziale. Hugo spudził Pana niebie, I on jest teraz w niebie. Er als I on jest jako człowiek w niebie. Das war nie vorher so. To nie było. Pan Jezus został człowiekiem, gdy przyszedł na tę ziemię. I nigdy nie miało to miejsce, by człowiek znalazł się kiedyś w niebie. Ale teraz jest to inaczej. Jeden człowiek teraz znajduje się w niebie i to jest moja pewność, że ja się tam znajdę. Opfer, die Stellvertretung des Herrn Jesus, angenommen. I Bóg tą ofiarę, to ofiarę zastępczą Pana Jezusa przyjął. Tu nie ma żadnej wątpliwości, weil Gott den Ponieważ Bóg zbudził Pana Jezusa. I widzicie, że gdy patrzymy z tego punktu na Pana Jezusa, na tego uwielbionego człowieka w niebie, Mit dem Herrn Jesus i für ihn zu leben. To daje nam siłę, by żyć z Panem Jesusem i e, żyć dla niego i z nim. To, co na początku powiedział, jest jedno, jedes Mal nowe. To jest so oder so. To jest ta decyzja, którą podejmujemy ciągle nowo. Tak lub tak. Für den Jesus oder für mich? Dla Pana Jesusa, ale dla mnie. Diese Frage jest einfach. To pytanie jest bardzo proste i wird sofort jest bardzo jasno natychmiast rozstrzygnięty, gdy patrzę na tego uwielbionego pana, na tego, który ma tę blizny na swoich rękach, który jest jako ten baranek pośrodku, jako ten zabity. Jeśli na niego patrzysz, to jest prawie, to ta odpowiedź jest bardzo prosta. Panie, wtedy jak chcę mieć tę odpowiedź dla Ciebie. To w moim życiu chcę być podobny do Ciebie. Chrystus mnie. Tylko Chrystus. I nic więcej w tym świecie nie istnieje dla mnie. Es gibt uns Sicherheit und es gibt uns Kampf. Todaie nam Shima y Ernos. Nachdem Josef also in dem Gefängnis war, Ende von Kapitel 40, wurde er komplett vergessen. Koniec 40. Roshau de Josef beruf dem Genjenium Sostau Zaukowice nach Omiane. Josef hat noch einmal geprüft, seine Ausdauer, seine Beduld, jeszcze raz tutaj Józef przechodzi próbę Jego wytrwałość, wytrzymałość, ale Bóg nie popełnia błędów. Bóg nigdy nie przychodzi Anspruch nehmen. To również możemy przyjąć jako pewnik w naszym życiu. I teraz używa tego Wszechmocnego Faraona. On ma syn. I sprzedał w trosce w tej przemawiał I w tamtych czasach przez syn Bóg przemawiał do ludzi. Co do zasady, co do ogółu, to dzisiaj tak to nie jest. W naszych czasach mamy całe słowo Boże napisane. I mamy Ducha Świętego. Nie potrzebujemy nowych objawień Bożych. Ale ale w tamtych czasach było to inaczej. A te sny mają znaczenie. To nie jest tak, jak nam się może nocą zważa czasem śnić. gdy nasz mózg jak gdyby te myśli, które mieliśmy przez dzieje. I wynikiem tego snu jest e, niepokój faraona. Und das ist natürlich. I to jest też naturalne. Menschen ohne Gott Boga mają niepokój Der weiß, wie, że Bóg jest, ja. Nawet jeśli dzisiaj jest wielu takich, którzy temu Zawsze Seele ale Bóg dał człowiekowi duszę. Da jest ein Stück Ewigkeit tu przez to, że jest dana cząstka wieczności, należy ehrlich werden uns herauszugeben. Jeśli człowiek byłby szczery, to musi to przyznać. Podyzywne sprawa dem Menschen auch unserer Tage, dass sie unruhig sind. I widzimy to dokładnie tak samo w ludziach naszych czasów, że są niespokojni. Naprawdę jest że sam Geist von Unruhe war. Czytaliśmy w kusnym wierszu, że y, był zaniepokojony w duchu, który Menschen unserer sie I ludzie w dzisiejszych czasach y... wybierają. wybierają się. Wybierają, chcą to ze swojego życia. Yeah. He. People, die i faraon zaczyna pytać ludzi, którzy mają pojęcia. Teraz, on, ale On wezwał wszystkich Bruźwitów i mężczyzn, ale nie mógł pomóc. W im Grundativ lesen wir, dass die Weisheit der Welt Mądrość tego świata jest głupstwem Boga. Es gibt keine Antwort, die Menschen geben können ohne Gott. Nie ma którą ludzie bezbożni potrafiliby dać. Tylko u Boga znajdziemy odpowiedź. Und dann kommt dieser Punkt, i wtedy odzywa się ten przełożony podczaszyk, przypomina sobie swoje ja przypomina sobie swoje spotkanie z Józefem. I rezultatem tego jest, że faraon każe sprowadzić Józefa. To jest preferencja, to jest zwrócenie uwagi, dieser höchste ten najwyższy człowiek w tamtym, czy na, na, naj, najwyższy, bardziej najwyższy, najbardziej panujący człowiek w tamtych czasach. On rozkazał tego hebrajskiego niewolnika wyprowadzić z więzienia. Szybko go wyciągnęli z więzienia. Ostrzygł się, zmienił szaty i przyszedł przed faraonem. In dieser Stelle sehen wir bildlich die Wahrheit aus dem Neuen Testament. W tym widzimy prawdę nowego testamentu. I wikremy, Tat, już odnaleźliśmy, der Kerker ist ein Bild vom Tod, to wiedzianie to wiedzianie ist obraz śmierci, das ist resumen factorze. Wie wir teraz farao jest obrazem Boga, który energismus aus dem z Christus a jednocześnie jest druga strona. Józef, Józef kam zum Pharaon. Józef przychodzi do faraona. Prawda jest w Nowym Również i to czytamy w Pan Jezus stał z własnej y, siły mocy. Obie te strony są prawdziwe. Ja na 10 czytamy, że Pan Jezus mówi. Mam moc dalszycie i mam moc znowu z Każki. Widzimy, jak te rzeczy jedno z drugim się potrafią, dobrze się zazębiają. W takim stanie, w jakim był Józef, nie mógł stanąć przed Paraonem. Czytamy, że uczynił dwie rzeczy. Ostrzygł się i zmienił swoje rzady. On przyodział się odpowiednio do obecności Faraona. Tu jest po raz drugi mowa o ubiorze. Czyli, mal, Drugie mal Przepraszam, to jest trzeci raz. Drugi raz jest w 38, czego wielu Mal der Vater Sohn ein buntes Gewand gab, Pierwszy raz to jest to, gdy Jakub dał swojemu Synowi, jak Józefowi, tą y, kolorową szatę z to mówiło nam, nam o stanowisku, jaki miał Pan Jezus jako syn miłości i ojca. My tutaj widzimy, że on zmienił swoje szaty, Te szaty więzienne nie były odpowiednie do obecności faraona. Pan Jezus jakby przybrał to ciało zmarłego i jego ciało zostało złożone do grobu, ale on nie pozostał w grobie. Ale on stał z on i otrzymał nowe ciało. O tym mówi ten obraz właśnie. Czyli tak można by powiedzieć, że? to ciało tej niskości on odsun odłożył. Filipia 2, to jest niech stresztą. Filipia 2, czytamy, przyjął postać sługi. W takim ciele on nie mógł iść do nieba. Ale jako człowiek w tym nowym ciele wstąpił do nieba. sehen wir Józef w tym fara obiektu. Teraz widzimy, jak Józef wychodzi do Faraona. Faraon mówi, o co chodzi. Tu verstehst einen Traum, wozu deuty? wiersz pod koniec. Gdy usłyszysz że umiesz go wyłożyć. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić tą zmianę tej sceny? Z jednej strony być przed chwilą na tym miejscu z wątpienia, zapomnienia, i nagle z tego miejsca przechodzi do tego pałacu. Józef sieht die widzi te wspaniałości tych usługujących i jest prowadzony do faraona i on z nim rozmawia. Ganz Tak po ludzku to było, to jest to wielkie doświadczenie, aby nagle nie zostać, nie, nie zacząć się wieslić. Faraon co co nawet go komplementuje. Co Wezwałem cię tutaj, przychodź tutaj, bo ty coś potrafisz. I to byłoby bardzo wielka ta pokusa teraz jest dla Józefa, by powiedzieć tak, skarza się. Często już to czyniłem ale nie, on tak w ogóle nie mówi. On natychmiast odrzuca tą pochwałę tego świata, to, to, to, to um, usposobienie, pokory, tej niskości uniżenia widzimy, widzimy przez całe życie Józefa ale o ileż bardziej widzimy, po ale widzimy Jezusa kiedy został gdy był oskarżany i ciało Gdy chodziło o Chwałę Bożą, wtedy otwierał się das steht nicht bei mir Gott antworten was 16. Nie w mojej domocy, lecz Bóg udzieli Arabii pomyślnej odpowiedzi. Cóż za skromność! Und I cóż za ufność do Bogów! Um, bo. <try> I tutaj mamy powtórzone Sny. I tutaj mamy powtórzone Sny. I i w XXV wierszu widzimy, że Józef mówi pełen pokoju i spokoju. Nie zaczął, nie zaczął się nagle denerwować. ale on też nie miał danego czasu, by wyjść, porozmyślać sobie o tych snach. On mówi, on wyjaśnia znaczenie tych słów w pełnym zaufaniu Bogu. Der Traum des Pharaos ist einer, was Gott tun will, hat er uczynić. Bóg oznaimia, sny Pharaona oznaczają jedno i to samo, Bóg oznaimia w nich, co zamierza uczynić. Józef hat die Antwort, gibt sie weiter, Gott hat sie ihm gegeben. Józef miał tą odpowiedź na te sny i podaje je mu Pharaonowi. In jetzt erkläre dem Pharaon, was die Bedeutung ist. I teraz wyjaśniam Pharaonowi znaczenie tego słowa. Die sieben Jahre, das werden Jahre der Gnade und des sein. Te siedem lat to będą lata łaski i błogosławieństwa. Es wird großer Überfluss sein Wenn Będzie wielka obfitość w ziemi ekibskiej. Ich das gerne auf uns noch Chciałbym to przełożyć na nasz pas. Wir leben heute in einer Zeit der Gnade. My dzisiaj żyjemy w czasie łaski. Gottes Gnade war immer da. Może łaska zawsze była obecna, również i wcześniej. Kto, kto ją chciał przyjąć, ten mógł ją otrzymać. I również w przyszłym czasie też będzie łaska dla każdego, kto będzie ją chciał przyjąć. Oczywiście dla tych ludzi, którzy będą w tych przyszłych czasach. Ale dzisiejszy czas charakteryzuje się tą pełnią, e, przepełniającą się łaską, gdzie Bóg pozwala, by Ewangelia była ruszeni na całym świecie Łaska w e, pewności. Jeder, der der umsonst. Każdy, kto chce, niech przyjdzie, niech weźmie, niech bierze daru. Mogę to jeszcze raz osobiście do Ciebie powiedzieć? Mam nadzieję, że znasz go, tego Zbawiciela świata. Osobiście. Nie tylko, że się nauczyłeś, nauczyłaś, co trzeba mówić, ale że jesteś głęboko w swoim sercu przekonany, czy przekonana, że On jest moim Zbawicielem tam zamiast tam zamiast jakaś czas, gdzie zu się sie mm. Te potem, potem? siedem lat e, Jeśli to są I nie czas, gdy się lat władze władze władze władze władze władze władze władze władze władze władze na dzisiaj i my jesteśmy tymi, którzy są tego świadomi. Nie na zewnątrz nie wissen Ludzie, mają o tym pojęcia. Ale Ty i ja wiemy, że ten są nadejdzie. keiner von uns nach Hause Może nikt z nas dzisiaj nie dotrze do domu. Bo może Pan za chwilę przyjdzie i pójdziemy od razu do Niego. Haben wir unserer Verantwortung entsprochen, den Menschen zu sagen, es wird zu czy sprostaliśmy tej odpowiedzialności, by ludziom powiedzieć, że kiedyś będzie zadłużony? Bo jesteś trochę gottkierliwy, bo jesteś trochę gottkierliwy, że jest to działalność. Bóg nie jest tylko Bogiem Miłości, a jest też Bogiem Sprawiedliwym i Świętym. A ktoś wyroczył gęcy, jak mówili miś, I to też należy do całej Ewangelii, czyż nie? Wiem, że mężczyzna, to 2 tysiąc obrócz, czyli mężczyzna jest mówienia, ale bez razu. Jeśli będziemy mówili ludziom, przyjdź do Boga, On jest miłością i Cię miłuje, to jest połowa. Es kommt ein Tag, und er wird Gott die Welt Nadejdzie dzień, w którym Bóg będzie sądził świat. Józef no, hat eigentlich seine Aufgabe <coughs> W zasadzie to widzimy, że Józef wypełnił, wypełnił swoje zadanie. Er warn vor ostrzega przed y, skutkami. Ale teraz 33 wiersz czytamy coś zadziwiającego. mógł powiedzieć, ok, załatwiłem wszystko, odchodzę. Ale on daje faraonowi radę. On mówi mu, co ma uczynić, by wybrnąć z tego dylematu. I dokładnie to też musimy mówić ludziom. Pan Jezus przyszedł na tą zimę, na tą ziemię, nie na sąd, tylko by ratować ludzi. nun bo Niech upatrzy sobie Faraon męża rozsądnego i mądrego. niech działa i niech zbiera w czasie tych siedmiu lat, aby mieć na te siedem lat głodu dość pokarmu. Aby ten wiersz nie został wyniszczony aby ten kraj nie został wyniszczony przez Bóg 36 wiersz od koniec. Tu widzimy tą dobroć Bożą. Bóg ma dobre myśli wobec nas. Musimy sobie to często powtarzać. Bóg w swoim charakterze ma dobre myśli z człowiekiem. Bóg nie chce niewierzącego potępić. I nie chce również, by wierzący zginął. Czy mamy takie spojrzenie? Również w naszych problemach, troskach, w w trudnościach. Bóg chce dobrze, ale my musimy to przyjąć, Musimy uwierzyć musimy mu zaufać. To właśnie czyni Faraon w 1937 wieku. Dlatego, że Gott był własny w imię i własny w imię. Podobało się to Faraonowi, albo to słowo było dobre w oczach Faraona i wszystkich jego e, dworzan. Was nützt es dem Menschen, wenn er weis, że das Gericht kommt że da eine Rettung möglich? Cóż, jest pożyteczny dla człowieka, który wie, że będzie sąd i jest jakiś rabunek, ale on nie chce tego z tego skorzystać, Ale dokładnie tak właśnie zachowuje się człowiek bez Boga. on zaczyna dyskusję i mówi, no przecież tak, aż tak źle, to z nami nie jest. Czyli a ten rachunek, który rzekomo Bóg daruje, to nie jest taki do końca dobry. To wszystko jest bezużyteczne. Der Mensch musi das Angebot, den Weg Gottes annehmen, sonst kann er nicht gerettet musi przyjąć tę ofertę, Bożą, bo w inny sposób nie może być wyratowany. I to widzimy tutaj w faraona. Vers 38: Werde wir einen Mann, einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist kommt. 38. Wiesz, czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby ducha Bożego tak jak ten? 39. Jeszcze raz. Nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak Ty. Czyż to nie jest cudowne, wspaniałe świadectwo? Wer jest rozsądny Wer mądry, jest wenn ich nie nasz Pan? W tym Wiseja 52 możemy przeczytać o tym e, mądrym, rozsądnym Słudze, który znał Boże myśli. I który je wypełnił. Hier steht: Der Pharao sagt, nachdem Gott dir dies alles gut getan hat. Skoro Bóg, to znań, Ci to wszystko, ja. mówi ja. Pharao. Józef hatte auch nur ein beschränktes Verständnis. Józef też miał tylko ograniczone rozumienie. Ale jest ktoś, kto jest mądry. I moglibyśmy przejść przez całą Biblię i szukać tych miejsce. Psalm 45, 45. Ta osoba, która jest tak wspaniała która jest nieporównywalna wśród yy, lud ludzi, ta jest. In Jesaja 11 von diesem Geist der Weisheit und Edeln, in Haus werden wird, Da bereits Jesaja 11 jest uh, mowa o tym ruchu, który będzie velany, denn Jesus ist der der Einsicht hatte. Weil Jesus ist denn für mal tą rozdrobność, czyli Gott. który znał, znał wieśli Boże, und der sich auch in die Umstände hineinbrachte. Ich wurde również uh, prowadzał je te, czy w uczynionych okolicznościach? A to Rozsądek to może jest bardziej ta znajomość. A mądrość to jest to, że tą rozdrobność potrafimy zastosować w czasie naszych okolicznościach. Czy i faraon stanowił go namiestnikiem nad saum domu jedynie trzy punkty Trzy trzybuty do idziemy Über ein auch über sein volk über sein über das ganze nat nad swoim domem nad całym ludem i nad całym krajem do tego zote Jezus anwendet können wir vielleicht so sagen de saß to do Jezus Jezusa, to może do, możemy to tak wyrazić bibliście nie były trzy z davon dass ten Jezus über das haus Przewajeczyków, przeczytamy, że Pan Jezus został ustanowiony nad domem. Dom to wszyscy wierzący, śpiewaliśmy też o tym w pieśni. Wszyscy wierzący, którzy należą do tego duchowego domu. Tam jest ten jeden kamień węgielny, ten narożnik domu. Das ist der Jesus. To jest Pan Jezus. Ganze Volk. Ale tam jest również ten cały lud. To jest to całe chrześcijanie. To są Menschen, die, haben Namen, aber die haben Leben. Da są ci ludzie, którzy mają Nazwę, ale nie mają życia. Sie bekennen den Namen. Oni wyznają Pana, Sie haben Ale nigdy osobiście Go nie przyjęli. Ale tam jest również ten cały ale również jest ten cały kraj. Mm. Pan Jezus ma prawo do wszystkich ludzi jako ta głowa nad całym stworzeniem. Głowa nad wszystkim. O tym czytamy w liście do Efezja. Nur um den Thron will ich größer sein als Tu. Tylko Królem, będę większy od Ciebie. To znowu mamy w Nowym Testamencie. Hmm. Czytamy, że Bóg wszystko poddał pod schody Jego. Jeden jest wyłączony. I to jest sam Bóg. Hmm. Jest to cudowne, jak te rzeczy wspólnie tutaj pasują. Józef i potem czytamy, że Karol daje im to trzy rzeczy. Daje mu pierścień. daje mu szaty, z delikatnego płótna, z delikatnego putna, ten I złotym łańcuch. Der Siegelring ist einfach, das spricht von Autorität, von Macht. Ten pierścień mówi o autoritecie, o mocy. Derjenige, der das Siegel des Königs hat, der kann alle Briefe, alle Gesetze unterschreiben. Ten, kto ma ten pierwszy królewski, ten może wszelkie prawa podpisywać. To to jest, to jest tak samo panu Jezusowi jest dana wszelka moc. Jeszcze tego nie widzimy. Żyjemy w czasach, Pan Jesus jeszcze jest w Niemiec. Ale jeszcze nie panuje widzialność na tej Ziemi. Ale on ma tą Moc. Die Kleider aus wieder Kleider. ubiór z Byssos, znowu mamy tutaj ubiór. Das vierte Mal Kleider im Leben Josef. Feine, weiße To jest to delikatne, cienkie płótno. Dwie rzeczy tutaj. Netto-weiße Leinwand. Kto nosił białe szaty? To był ten arcykapłan. Kiedy einmal on raz w roku wchodził w to Najświętsze miejsce z krwią, ist der Jesus Für uns. Tak i Pan Jezus dzisiaj jest jako ten akcyj kapłan za nas czynny. Er dafür, dein, On dba, <try> proszę się o to, aby Twoja i moja wiara nie zawić <try> stała. Ja ja tak ja jak prosi zawiotka, aby Jego wiara nie zawić <try> Tak, i możemy prosić, y, dziękować Panu Jezusowi, że On jako ten kapłan stoi za nas przed Bogiem. <śmiennie> Jeszcze jest na myśli z tymi że, że to nie jest tak podobnie, że Józef był czysty. On był niesprawiedliwie wrzucony do więzienia. Jemu przypisano coś, co się nie zgadzało. U też tak Z zazdrości został wydany. Ale on był w pełni święty i czysty. To też będzie kiedyś widzialne w tych białych szatach. I potem mamy ten złoty łańcuch. Richterlichen Gewalt spricht. wird ja mówię tutaj o tej Bożej Sędziowskiej mocy. Jesus da, Erde. Walię z tutaj jako ten Sędzia przyjdzie na tą Ziemię. Das sehen wir auch hier schon in den Folgen. Werft euch nieder, I. Y w 43, um, 43. Wiesz, czytamy, jak wołano przed Józefem przed, przed na kolana bo w pada, pada, Znamy to miejsce z Filipem i wie, Przed kolana się przed nim. Ale my możemy to czynić już dzisiaj dobrowolnie i z wdzięcznym sercem. w serce. Widzimy też, że faraon daje mu imię: Safnat To imię może mieć trzy znaczenia. Pierwsze, że jest tym Zbawicielem, albo tym utrzymującym cały świat, albo czy tym, wy, tym ratownikiem, albo tym Zbawicielem. Czyli z Świata. Po to właśnie przyszedł Józef, by uratować swój lud. Wczoraj to już cytowaliśmy z 45 rozdziału. Gott hat mich vor euch hergesandt. In Vers 7 oder Vers 5, Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch aby was zachować przy życiu, i siódmy, Bóg posłał mnie przed wami. To widział Józef w swoim życiu, ale o ileż bardziej Pan Jezus, On przyszedł, by dać życie. Zbawiciel świata. A druga rzecz, którą tutaj można też rozumieć, jako ten.. Odtrzymujący życie, albo utrzymujący życie. Bo Pan Jezus nosi wszelkie rzeczy przez słowo mocy swojej. On jest I On jest tym lewem żywotem. Ale coś innego byli, To są te różne obrazy, które możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Jest jeszcze jedno piękne znaczenie. Za raukę odpudować, niej to imię może też oznaczać jako odkrywca tajemnic. Odsłaniający tajemnicę. Czy pan Jezus tego tak w ten wspaniały sposób nie uczynił? war Bóg był zakryty. ukryty. Bóg nie mógł się objawić. Było wiele peł rzeczy pełnych tajemnic. Testament konnte das w Starym Testamencie lud Boży nie mógł pojąć Boga tak w pełni, ale potem przyszedł Syn Boży na ziemię i objawił Boga. Ten wyjawnił kiedy ten Boga jest wyjawni na Jezus. I jeśli chcemy poznać Boga, musimy patrzeć na Niego na Pana Jezusa. Ale mówiłem, że jest i szczególnie jak on, w jaki sposób on żył jako człowiek na tej ziemi. Teraz wszystko jest dla nas jasne. Nie ma tajemnic więcej. Bóg w swojej miłości objawił nam się w osobie swojego Syna. Jest to jest tutaj tak jak te można powiedzieć, brudzlem. Odkrywamy, <grywamy>, że jeden kawałek pasuje do drugiego. I gdy je wszystkie razem połączymy, to następuje no. wspaniały obraz. Jego serca rozgrzewają się dla niego, dla naszego rozbawiciela. I potem Józef otrzymuje żonę. Żona to narody pogania. I to w tym czasie, gdy jego bra, bracia, ojciec, wszyscy konni już są To Jego bracia nie mieli pojęcia o tej biedzie, w której on się znalazł. I również nie mają pojęcia o tej chwale, teraz raz znał się Jezus, I dokładnie tak jest i dzisiaj z tym ludem e, żydowskim. Nie mają pojęcia o tym uwielbionym Mesjaszu w niebie. Mogą o tym wiedzieć, ale nie chcą. A teraz Józef otrzymuje tą żonę. alte Testament i wiemy, że Stary Testament nie mówi nam nic bezpośrednio o Zgromadzeniu. A jednak nie rozumielibyśmy Starego Testamentu nie mając Nowego. Na przykład w historii, jak moglibyśmy rozumieć wszystkie ofiary w testamentu? Oto możemy w te ofiary statusamentowe. I tutaj w tym w ramach widzimy te, to w ramach ein obrazu, w ramach swojego męża, zanim zostanie odbudowany ten lud. Od 42 rozdziału mamy dopiero odrodzenie tego jak gdyby, ludu. I mamy czasu, by jeszcze się tym zająć. Ale polecam, zalecam Wam, przeczytajcie to. I ja Wam muszę powiedzieć, że nie potrafią tego czytać, nie będąc poruszony. Jak Józef pracuje nad sercami swoich braci. I doprowadza ich do tego punktu, że oni stwierdzają źle. Ten punkt jest w tym momencie, gdy Józef zaczyna płakać. Es gibt mehr, als wir jest, wie, jest, są, jest wiele więcej rzeczy niż tylko to, żebyśmy się sami sobą interesowali. Jeśli będziemy się interesowali naszym Panem, to też będziemy się zajmowali jego ziemskim ludem. To wtedy będziemy się cieszyli również z tego, że Pan na tej Ziemi założył Królestwo Pokoju. To wtedy cieszymy się, że wtedy też będzie ten czas, gdy on we wszystkim będzie widziałem, który będzie ziemi. Noch ganz kurz zu den letzten Jeszcze krótko do tych ostatnich pierwszych. Josef wundert zwei Söhne geboren. Rodzin wundert się w mój synu. Und der eine ist Manasse, der andere Efraim. Manasse ist Efraim. Ja, haben uns gestern daran erinnert, dass der Name Josef bedeutet, to imię Józef oznaczało, wczoraj to wspominaliśmy, że on nie pozostanie sam. Niech Kapitan Krajs, jak to było na sklepie, to ja fügam tym, to też powinno być dla mnie Józef. 30. rocznik, 24. wiersz czytaliśmy, aby Pan dodał nam. I teraz będzie Józef doktor, który w ogóle nas dołączył. I zanim zrobimy to, zanim jeszcze nastanie ten ból, to Józefowi rodzi. Czyli dwóch synów. błogosławieństwo, i to jest. nam przypomina, że zgromadzenie składa się z dwóch części. To są ludzie z narodów z Boga, To są ale to są również i ci z ludu Bożego, którzy go przyjmą jako Zbawiciela. Tak jak Epheser 2 Gott Tak jak 2 mówi, Bóg przerwał tą zasłonę. Była, zwischen... była tam nieprzyjaźń pomiędzy ludem e, izraelskim a Organami. Obaj <grybuj> Ale Bóg to usunął. Und dann denken wir auch daran, dass der Jesus sich i również pomyślmy o tym, że Pan Jezus cieszył się, że mógł się rozkoszować tym owocem. Rozmnożył mnie Bóg w Ziemi Niedoli Mojej, 52. freute? Czy nie czytamy często, jak Pan Jezus bardzo cieszy się z tego owocu? Psalm 126. Geht jeder unter Weinen, um die Saat auszusehen. Psalm ähm, 126 spricht davon, dass er unter weinen geht, um mm. zu sehen. Psalm 126, Vers 6 ist. Schluss der Vers und Psalm mm. 126, 5. 6. Versch. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością, kto wychodzi z płaczem, niosąc dziarno będzie wracał z radością, niosąc nowy swoje. A Jezus Jezus wycierpiał te cierpienia i cieszy się tym rezultatem, czy wynikiem tych cierpień. On wiedział wcześniej, że każdy ten, to uderzenie, on wiedział o, że on wiedział o każdym uderzeniu, w którym jak jak go uderzyli, ale też wiedział o każdym ziarnku, które miało wzrosnąć. Pan Jezus, nie przychodzi z pustymi rękami, co na Ale ty jesteś jego obowiązkiem. Dla ciebie, albo za ciebie odpowiada. Dla Ciebie on cierpiał. Dla, dla Ciebie, za, czy za Ciebie zapłacił. Ale On przychodzi z tym owocem. Wycierpiał dla tej nagrody, dla tej radości przed Nim. Wycierpiał w krzyż. Albo Izajasza 53. Von der 11. Wiersz. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Rozmnożył mnie Bóg w ziemi, niedoli mojej. Ten rozdział kończy się. Nasepa oznajeć, idź zu Józef od czułów nas i Faraon mówi, idźcie do Józefa i czyńcie, co wam mówię. Nas To jest obowiązujące po wszystkie czasy. Opiując, również i dla nas. Nas o udać się do niego. Osame Prezynagos. Wyjdźcie poza obóz. Und uns bereit sein, mit ihm zu lernen. Bądźmy gotowi z nim. Mhm. Józef, uczmy się o Józefa, ja, który stawał się jemu e, coraz bardziej podobnym. Jakże mało znał e, Józef Pana w porównaniu do nas. Jakże mało miał wejrzenia i poznania. O, my mamy ten prawdziwy przykład Pana Jezusa i jak od tej ziemi. Pobudzajmy się do tego, aby patrzeć na Pana Jezusa w Jego cierpieniach i również w Jego uwielbieniu. Dajmy się unieść temu wrażeniu miłości jego osoby. I to da nam siłę w tej naszej drodze, w naszej codziennej myśli.